To nazwa pszenicy zwyczajnej jarej, wyhodowanej w małopolskiej hodowli roślin. Odmiana ta w tym roku otrzymała złoty medal na poznańskich targach Polagra Premiery, a moim rozmówcą jest prezes Andrzej Gil. To przecież nie pierwsza wyhodowana wasza odmiana, to nie pierwsza pszenica na świecie. Czym takim szczególnym ona się wyróżnia, że otrzymała złoty medal? Ta odmiana wyróżnia się bardzo dobrymi walorami gospodarczymi bardzo wysoko plonuje i w tej chwili jest jedną z najlepszych odmian krajowych i, i zagranicznych. Rozumiem, że przez to, że jest hodowana w polskiej firmie, jest ona dobrana pod nasze warunki klimatyczne, nasze choroby, nasze szkodniki. Jest to odmiana skrojona pod polskiego rolnika, tak? Tak, dokładnie. Jest to odmiana, która jest odporna na, na wszelkie choroby odmiana, która nie wylega, także to jest ta odmiana, którą rolnik preferuje i, i, i rzeczywiście no, jest duże zapotrzebowanie rynku na tę odmianę. Ważną rzeczą, która od tego roku weszła jest zwiększona dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego. To prawie dwukrotnie więcej w tym roku już rolnicy będą dostawali za kwalifikowany materiał siewny, ale nawet i bez tej opłaty. Dlaczego opłaca się kupować co roku, odnawiać nawet 100% ziarna siewnego, zamiast, tak jak czynili to rolnicy przez setki lat, ze zbiorów zachowywać jakąś część na kolejny siew? Myślę, że nie trzeba nikomu udowadniać, że postęp w produkcji rolniczej jest uwarunkowany dobrą odmianą. Nawet 80%, 80 sukcesu to jest nowa, wartościowa odmiana. I myślę, że większość rolników przekonała się o tym i tutaj nie ma żadnych jakichś wątpliwości. I rolnicy są przekonani, że właśnie odnawianie materiału Siemnego, e, powinno się e, odbywać. U nas e, w Polsce rzeczywiście tu jeszcze jest dużo do zrobienia. Ten współczynnik odnawialności je, jest bardzo niski. On... W porównaniu ze Skandynawią tak, chociażby, a nawet z Niemcami. Czy nawet z sąsiadami naszymi, Czechami. Nawet i na Ukrainie ten wskaźnik jest, jest wyższy. No i, i, i musimy wszystko robić, żeby ten wskaźnik poprawić. To się wiąże z tym, że większy, większy procent odmian kwalifikowanych powoduje, że spływają opłaty licencyjne, opłaty, które finansują postęp w rolnictwie konkretnie, Pieniądze są potrzebne na wyhodowanie nowych, nowych odmian. A jak pan myśli, dlaczego to odnawianie materiału siewnego w Polsce tak słabo wygląda w porównaniu z Ukraińcami, Czechami czy Niemcami? No Nawet z Ukraińcami, przecież kraj postradziecki, tak? my jesteśmy od nich na zachód, uważamy się za lepszych, bardziej europejskich, a wypadamy słabiej. Dlaczego? No jest kilka, kilka powodów. No nie są przekonani do tego rolnicy, ci którzy muszą odprowadzać te opłaty. Jest duży opór. No trzeba im powiedzieć, że uregulowania prawne nie pomagają tym rozwiązaniom takim korzystnym dla hodowców, tak jak to jest w innych krajach. No właśnie, a jak to jest w innych krajach? No w innych krajach jest tak, że, że jest wsparcie władz rządowych, samorządowych, także dużo, duży nacisk się na to kładzie i, i dlatego gospodarstwa są zaewidencjonowane, hodowcy mają dostęp do producentów, mogą łatwiej wyegzekwować te opłaty. No i to jest taki splot różnych, różnych takich czynników. Ale to egzekwowanie tych opłat to jest coś w rodzaju polskiego X, który chodzi od fryzjera do magla i z wszystkimi podpisuje umowę na licencje, na prawa autorskie do utworów. Czy Państwo byście chcieli, żeby też istniała tego typu organizacja, która by ewidencjonowała rolników, ewidencjonowała im zasiewy i tak ściągała opłaty licencyjne, czy jakby to miało funkcjonować? No jest w ten sposób jest to tak zorganizowane, że powołaliśmy spółki hodowlano-nasienne, powoły agencję nasienną, która pilnuje, z różnym skutkiem to się odbywa, są przy że kończy się w sądach, bo jest taka regulacja prawna, że, że nieregulowanie tych płatności powoduje to, że, że, że można się znaleźć w sądzie i takie przypadki są i najczęściej to na korzyść spółek hodowlanych jest rozstrzygane. Jakie to są w ogóle kwoty? W przypadku zwykłego rolnika, przeliczmy to nie wiem na, na hektar czy na gospodarstwo 50-hektarowe, czy to są jakieś bajońskie sumy, czy to są raczej groszowe wydatki? To nie są, nie są jakieś duże, duże kwoty. No, jeśli chodzi o opłaty licencyjne, to one są na poziomie od 16 do 18 zł za kwintal. Opłaty licencyjne od odmian zagranicznych są wyższe, no dziś około 20 zł. W dalszym ciągu są to niskie kwoty. To to nie jest coś, czego rolnik nie byłby w stanie kupić, zwłaszcza gdy porównujemy z ceną ziarna. Tak? No więc sytuacja jest taka: tam, gdzie są, jest mnogość odmian, gdzie odmiany są dobre, gdzie ten wskaźnik do zmnożenia jest bardzo wysoki, im wyższy tym więcej pieniędzy wpływa na, na finansowanie hodowli. A czy nie uważa Pan, że finansowanie rozwoju potencjału genetycznego, de facto postępu do całego kraju, całego społeczeństwa, czy nie powinno być zamiast z kieszeni rolników może finansowane z budżetu państwa? Bo i tak mówią niektórzy rolnicy. Póki co jest tak, że, że są uregulowania prawne, które mówią, że to powinien rolnik płacić. Są opłaty od rozmnożeń własnych, czyli to, co rolnik wysieje. Ale jak Pan uważa, że byłoby lepiej? Już abstrahując od tego, jest, jak to jest uregulowane. Gdyby była możliwość, żeby Pan optował za takim lub takim rozwiązaniem? Regulacja jest wszędzie taka, że, że to właśnie producent ponosi te obciążenia związane z, z opłatami.